Czy co ja się obek Chcesz taki, Chociaż chciałbyś, tego tak mocno <śmienic> I doki te zatarte, wracają do mnie nocą wszędzie jest tak cicho, bardzo mocno Dobrze wiem, że ty myślisz O tym samym plan Otwieram twój ułów, każdy z nas teraz sam Widoki te zatarte Wracają do mnie nocą już wszędzie jest tak cicho, bardzo mocno Dobrze wiem, że ty myślisz O tym samym plan Otwieram twój ułów, każdy z nas Moja dziwka patrzy na mnie, patrzona jak w obrazek Ona wie, co jest dane dlatego ze mną tu zostaje Mam otwarte oczy, już gipsy w ogródniku by mnie zaskoczą nie kurwy przyoczą, a ich własna głupota dla nich będzie wyroczą. I wtedy z pocztą wylecą mocno, lecz nie ma litości Śucone na ziemię są kości, zęby mądrości wyrosły Lecz fajerwerki poniosły, a teraz stoisz tam, gdzie te wszystkie osły Widoki te zatarte, wracają do mnie nocą bo to dobrze wiem, że ty myślisz Pod tym samym planem Otwieram twój umysł, Każdy z nas teraz sam